Witam wszystkich ponownie. Gondzhabar z bardzo muzycznego Kobe. Muzycznego, ponieważ odnośnie muzyki dzisiejszy podcast będzie. Ma on również związek z poprzednim podcastem. Więc jeżeli nie słyszeliście poprzedniego odcinka, to zachęcam do przesłuchania. Mianowicie okazało się, że jeden ze znajomych, z którym gram w siatkówkę w klubie, jest członkiem zespołu muzycznego. No i zaprosił mnie na swój występ, który się odbywał zresztą w Kobę, więc nie miałem specjalnie wymówki, żeby nie pójść. No więc poszedłem i chciałem się z wami właśnie dzisiaj podzielić moimi spostrzeżeniami. Pierwsze chciałem jeszcze raz powiedzieć o tym, że Japończycy mają w swoich szkołach bardzo dużo różnych klubów. Ja wiem, że powtarzam to już chyba z 10 raz, ale jest to bardzo, bardzo ważne. No i właśnie w tych klubach, w tych grupach, yy, oni robią bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy. Tańczą, śpiewają, grają, uprawiają 40 tysięcy różnych sportów itd., itd. No i właśnie pośród tego wszystkiego swoje miejsce mają również kluby muzyczne. Na każdym uniwersytecie i na każdej uczelni jest tego. Nawet kilka Między innymi ostatnio bardzo, bardzo Popularne tak zwane Kluby muzyki lekkiej Czyli nie tam jazz, nie Muzyka powiedzmy poważna Gdzie tam mają całe orkiestry Tylko właśnie rock, pop i tak dalej I to się nazywa Keion No i na pewno Ci co się interesują Japonią A w szczególności ci co się interesują japońską animacją Kojarzą tą nazwę Tak to jest klub muzyki lekkiej Tak jak w tej animacji K on Właśnie o tym samym tytule Która jest bardzo, bardzo, bardzo popularna w Japonii I za granicą No i właśnie chyba też dzięki trochę Tej popularności animacyjnej Te kluby kwitną I rozwijają się bardzo, bardzo intensywnie No i właśnie ten mój znajomy Jest jednym z członków takiego Klubu na naszej uczelni no i pośród właśnie tych członków tego klubu, oni jeszcze mają taką grupę, trzy osoby, yy, gdzie oni grają yy, w zespole takim przez siebie stworzonym już od kilku lat. Taką totalnie odjechaną muzykę, którą bym zakwalifikował jako Trash Rock albo Noise Rock albo coś takiego, gdzie tam po prostu fala dźwiękowa człowieka zniata z powierzchni ziemi, a yy, występ składa się również ze skakania po perkusji i, i, i łamania gitary o czym zaraz no i ja w sumie kompletnie nie wiedząc co mnie czeka, wybrałem się na taki live po japońsku, do miejsca, które się nazywa live house, czyli właśnie miejsca, w którym te zespoły występują i tych live w Kobe samym jest bardzo dużo i tych takich mało znanych naprawdę zespołów które tam występują jest masa do tej pory właśnie jako taki bierny przechodzień gdzieś tam widziałem Masy ludzi czekające właśnie na jakieś koncerty Na otwarcie tych lifehousów I właśnie słyszałem muzykę, która gdzieś tam dobiega Co ciekawe, część tych lifehousów znajduje się w jakichś takich miejscach Które zostały specjalnie wygospodarowane, żeby nie przeszkadzać Czyli na przykład jak mamy linię kolejową, która biegnie na takich torach Które są zawieszone gdzieś tak jedno piętro nad budynkami na takich wiaduktach, to pod tym wiaduktem idealnie, wtedy wstawiony jest taki taki taki lifehouse. Po prostu zabudowane są ściany z obu stron tego wiaduktu i tam zorganizowane są te lifehouse'y. Tak samo jak magazyny wielu firm i tak dalej. No to trochę inna historia. No i właśnie ja poszedłem do takiego lifehouse'u, który się nazywa Backbeat. Czyli no jest to oczywiście nawiązanie do Big Beatu. I jest tak stylizowany na beatlesowo rokowo, co jest zresztą bardzo, bardzo popularną stylistyką w Japonii. W Japonii wszyscy kochają Beatlesów, śpiewają piosenki Beatlesów i lubią Beatlesów generalnie i wiedzą co to są Beatlesi. No i właśnie ten life house w tej stylistyce również został stworzony. No i przy wejściu oczywiście wykupiłem tam bilet za odpowiednią sumę. Te rzeczy wahają się w okolicach 2000 jenów w zależności od live house'u, oczywiście od występu itd. E, więc nie jest to jakaś kosmiczna kwota, w szczególności za to co dostajemy. A mianowicie ten akurat live składał się z sześciu zespołów, nie tylko z zespołu mojego tam znajomego, ale z sześciu zespołów osobnych i w sumie trwał 4,5 godziny. A na dodatek sam Life House to była taka naprawdę duża piwnica z bardzo, bardzo profesjonalnie zorganizowaną sceną z ogromnymi głośnikami bardzo profesjonalnymi instrumentami i tak dalej um, był też monitor taki wielki na którym osoby, które stały z tyłu mogły zobaczyć zespół pomimo, że tam w sumie były zasłonięte bar, miejsce dla artystów i tak dalej ale w sumie no, niewielka, niewielka przestrzeń no i przy, nie wiem, może 40 osobach, które przyszły zobaczyć ten live był to taki bardzo intymny koncert bardzo blisko sceny, wszyscy stali ja w sumie przy samej scenie, bo przyszedłem e, jako jeden z pierwszych, nie żeby się tam specjalnie tam wszyscy cisnęli, czy żeby było specjalnie jakieś parcie, że a to wszyscy z przodu, a... Nie, wszyscy na luzie sobie stali i, i słuchali przez te 4,5 godziny wszystkich zespołów potem pod koniec e, właśnie żeńska część widowni stanowiąca dobre 70% widowni zaczęła tam szaleć za tymi wszystkimi chłopakami, którzy występowali, bo akurat złożyło się tak, że ze wszystkich sześciu zespołów to tylko jedna osoba, była jedna tylko dziewczyna, wokalistka chyba w czwartym zespole, a tak to zespoły właśnie były męskiego składu. I co ciekawe, wszystkie były trzyosobowe, czyli zawsze był wokalista slash gitarzysta główny, osoba grająca na basie i perkusista i tyle w sumie. Nie było ani jednego zespołu, który miał więcej, miałby więcej członków i nie wiem w sumie, czy to jest jakiś taki standard, czy akurat tak się złożyło. No w każdym razie tak to wyglądało. Odnośnie samej muzyki zespołów, to był naprawdę bardzo ciekawy koncert, bo 6 zespołów, sześć kompletnie innych stylów muzyki, od takiego, nazwałbym to college roku, czyli takiego typowego, lekkiego roku, bardzo dynamicznego, no ale takiej standardowej rzeczy Granej przez wiele zespołów z uniwersytetów Przez taki jazzujący trochę rock Przez taki rock z bardzo specyficznym takim kawaii Takim słodkim japońskim wokalem żeńskim To trochę akurat mógłbym porównać do, nie wiem, Tokio Jihę Czyli, no jeżeli nie słyszeliście tego zespołu To ja spróbuję zalinkować coś ciekawego pod podcastem przez coś, co bym mógł nawet zakwalifikować jako Big Beat. Grany przez zespół, który był nawet wystylizowany odpowiednio. Spodnie, dzwony, e, makijaż, długie włosy. No i grali naprawdę fajnie. Nasz do zespołu mego kumpla, który grał taki totalny trash rock e, z taką ilością hałasu i, i różnych dźwięków, które wydobywały e, z tych wielkich, wielkich głośników z jeszcze większymi wzmacniaczami. Że to po prostu fala dźwiękowa powalała wszystkich z przodu. A oni tam szeleli na scenie, niszcząc gitary, skacząc z bębnów i wysk wyskakując w publikę. Także zespół był naprawdę ostry, tak jak... Zresztą cały ten koncert był bardzo, bardzo dobry. Ja, powiem szczerze, szedłem tam przygotowany na to, że skoro to są takie amatorskie, powiedzmy, niezależne zespoły, to jakość muzyki nie będzie jakoś super najwyższa. I jakież było moje zdziwienie, kiedy naprawdę, naprawdę bardzo dobrze te zespoły wszystkie zagrały. Nawet, nie wiem, w jakichś takich momentach, gdzie jakiś sprzęt się psuł, gdzie, gdzie coś tam nie działało tak, jak powinno, te zespoły bardzo dobrze sobie z tym wszystkim radziły. Ja osobiście słucham bardzo dużo muzyki, w szczególności właśnie rocka. I muszę przyznać, że te zespoły, które widziałem na tym live'ie, mogłyby konkurować z jakimiś zespołami z Anglii czy z Ameryki bez najmniejszego problemu jakość tej muzyki była naprawdę naprawdę wysoka z czego to wynika? wynika to prawdopodobnie z tego o czym już wspominałem kilka razy, czyli z klubów znowu jeżeli takie osoby, które interesują się muzyką Interesowały się tą muzyką przez cały czas A najczęściej tak jest No to one w sumie od podstawówki Przez podstawówkę, szkołę średnią, studia i tak dalej Cały czas, cały czas w tych k w tych klubach muzyki e, brały udział i tam grały, grały, grały, trenowały, zżywały się z kolejnymi zespołami i to e, dało lata praktyki, po prostu te zespoły to nie są jakieś tam amatorskie zespoły, które się uformowały tam na studiach gdzieś tam, e, bo ktoś tam umie grać na czymś czy na czymś innym, tylko to są zespoły, które albo grały już latami ze sobą, albo ich członkowie po prostu już mają lata praktyki w różnych zespołach, w różnych kółkach i klubach. To jest, to daje niesamowite po prostu rezultaty ja byłem, ja byłem zaszokowany jakością po prostu muzyki, którą otrzymałem. Niestety za bardzo nie mogę się tym podzielić, ponieważ no to są, tak jak mówię, kompletnie nieznane jakieś zespoły, więc nawet w internecie ciężko będzie coś tam wam pokazać. Pokażę wam za to trochę zdjęć, które mi się udało zrobić na tym live pod podcastem tak jak zwykle na stronie, więc zapraszam zapraszam również do komentowania podsuwaniami pomysłów na następne podcasty do zobaczenia za dwa tygodnie komuja bar.